Cześć czołem dzisiaj zaczynamy taką próbną nową naszą odsłonę, nazwaliśmy ją Wolna Amerykanka, z wielkiej miłości do starych czasów, gdzie było więcej czasu i komiksy wszystkie były dobre i dopiero po latach docierało, że może są niedobre. Będziemy się tutaj rozwodzić, nie rozwodzić nad komiksami, które z założenia nie ukazały się w Polsce. Tak na dzień, w którym nagrywamy oczywiście. Nie Dokładnie. będziemy kasować odcinków, jak coś wyjdzie. Dokładnie. E, zwłaszcza, że mam w rękach jeden zeszycik, bo dzisiaj się skupiamy na zeszycikach. Mamy po trzy, można powiedzieć. Ja mam zeszycik, który na pewno się ukazał już w Polsce. Więc można powiedzieć, że tutaj już od razu złamanie pewnej reguły, ale po prostu to jest tak głupie wydanie, że aż muszę o nim powiedzieć. Ale zaczniemy Andrzej. Co tam masz ciekawego? Ja zacznę od Kill Billy, czyli można by przetłumaczyć na z górkowego wi wi wi wi Wilhelma i jest to mm, komiks Erika Powell'a. Oczywiście nie będę oszukiwał, przyciągnęło mnie tutaj nazwisko twórcy. E Erik Powell, twórca niesamowitego Gun'a czy tam kiedyś nazywanego w Polsce komiksu znanego kiedyś jako Zbir. E Wciąż tak znanego, no. Tutaj jest, e to jest jego własne wydawnictwo, Albatros Press, a Hillbilly jest komiksem, który E, może o czym opowiada. Na początku jest o dzieciaku, który się zgubił i e, pojawia się tam oczywiście czarownica, ponieważ to jest komik z Erika Powella. Ciężko, żeby się pojawiło coś innego e, niż, niż czarownica, która stara się zjeść tego chłopca i jakby to krążenie u Erika Powella pomiędzy rzeczami, które są e, całkowicie kreskówkowe, a takie mroczno realistyczne, to jest coś, co, co jara mnie, od, odkąd w sumie poznałem twórczość tego autora. I wtedy pojawia się właśnie Hillbilly, czyli... Hillbilly to jest taki wieśniak, można powiedzieć, bo to, to nie jest rednek, oczywiście, e, amerykański. E, red w wolnym tłumaczeniu burak. E, tylko no Hillbilly oznacza raczej kogoś takiego... Żyjącego sobie na tych takich... w braku lepszego słowa taki prostaczek może? No może, może prostaczek chociaż. tam sobie żyje gdzieś w lesie i skubie trawkę i jest w sumie spoko. Za inteligentny nie jest, ale, ale nie przeszkadza mu to coś w te, no. ten deseń. No, no, no, no, no do, do, dokładnie, dokładnie coś takiego. I on tutaj się pojawia razem ze swoim gigantycznym tasakiem. I zaczynają się wymieniać z tym e, chłopcem historiami. Oczywiście, chłopiec najpierw opowiada wspaniałą historię o żelaznym dziecku, które miało poprowadzić ludzi do zwycięstwa, a później na e, stosie, mm, na stosie z pokonanych swoich przeciwników jadł e, ciasto z jabłkiem. I to już wiemy, że, że, że mam do czynienia z Erkiem Powellem. Natomiast później Hilbili opowiada historię o, o, o dzieciaku, który nie miał oczu. I e, fajne jest to, że mamy taki niby folklor, folklor, niby mroczne rzeczy, ale jednak pojawiają się takie um, dziwaczne artefakty, jak... E, jak to się nazywało? A, diabelska chochla, która zamienia ludzi od razu w kościotrupy. Ja, od razu umierasz. Ja, ja, Instakill. Tak, tak, dokładnie, jak ci przywalą. E, więc to takie wypoziomowanie właśnie niby powagi, ale nagle wiesz wtrącamy dowcip, który roz, rozwala wszystko, jest czymś charakterystycznym dla Erika Powela, co, co bardzo lubię e, z Hillbilly bawiłem się e, bardzo dobrze, to jest komiks który wyszedł w ogóle nie, nie wczoraj zdecydowanie 2016, czyli chwilę o, mamy, mamy, będziemy mieć jeszcze dzisiaj coś jeszcze starszego więc generalnie no, to, polecasz, to, to, to tak? tak, ale i, jeśli lubicie Erika Powela na pewno, nie, na pewno zacznijcie od Zbira jeśli Wam się spodobał, to się lęgnijcie po Hillbilly, Jeśli nie, to, to nie. To nie. nie. Okej, okay, ja, ja natomiast mam teraz w ręku Zeszyt. Zeszyt, który jest w twardej oprawie i powiększonym formacie i ma czarno-białą okładkę. To jest pierwszy, pierwszy numer DK3, The Master Race, który w Polsce się ukazało. Jakiś czas temu, ale no nie w takiej edycji, więc stwierdziłem, że, że, że o niej coś opowiem, ponieważ ja na pierwszą osłonę Wolnej Amerykanki przygotowałem sobie zeszyty, o których nie będę mówił, co tam jest w środku za bardzo, ale o tym, jak zostały często kretyńsko wydane. A więc, DK3 d Master Race, zeszyt pierwszy tutaj w tej edycji, mam w edycji mam Deluxe ponieważ na Atom Comics była weekendowa promocja i zauważyłem, że za 15 zł to to puszczają stwierdziłem a z ciekawości zobaczę jak to wygląda no i co i okazuje się że w Stanach ktoś wykmienił że można wydawać zeszyty w twardych oprawach w wersji deluxe i to się najwyraźniej całkiem nieźle sprzedało Okładka jest fajna, mamy tutaj yy, naszkicowany, naszkicowaną ilustrację Jima jeszcze bez tuszu, bez, bez koloru, bez niczego, naprawdę koza to wygląda. Z tego co widzę, na grzbiecie jest panoramka, więc o kurczę już plus milion do zainteresowania dla zbieraczy kolekcji. Yy, cena okładkowa to jest 13 dolców za ten zeszyt i to jest po prostu... Jakiś kosmos. Ja, ja osobiście uważam, że wydawanie komiksów w taki sposób to jest już przegięcie pały totalne, ale no cóż, kolekcjonerzy się rzucili całkiem, całkiem yy, mocno z tego co widziałem. Yy, komiksu się nie da czytać normalnie, ponieważ ta okładka jest tak twarda, że się nawet otworzyć za bardzo nie chce, przynajmniej w, w, moje, w, moim, przynajmniej w moim egzemplarzu tak jest, więc no kurczę ona tak i już, już jest opór. Mniej więcej 90 stopni jest w stanie się otworzyć, później już jest opór. W środku mamy bardzo gruby papier, widzę, że są jakieś dodatki też na samym końcu tego zeszytu, więc takie deluxe, deluxe. Ale wciąż uważam, że wydawanie zeszytów w wersji deluxe to jest już po prostu... No to jest już za dużo. A, a jak dojdziemy za momencik, no to, te, jeśli chodzi o kombinowanie z zeszytami w Stanach, to jest ostatnio strasznie dużo strasznie dużo pomysłów, te, te tak zwane, jak to się nazywa, fax Me line. Edycja? Jakoś tak? Ta, ta, te przedruki jeden do jednego starych zeszytów z lat 70., -tych, 80., -tych, tylko sceną współczesną, to jest już w ogóle jak dla mnie ko ko kosmiczne wyciąganie pieniędzy z naszych kieszeni, więc nie polecam sięgania po, po coś takiego. Tylko po prostu jak w jakiejś promocji gdzieś ewentualnie <śmiech> znajdziecie, to to można zobaczyć jako ciekawostkę. No chyba, że jesteście turbozbieraczami, to wtedy, to wtedy nawet nie będę was próbował zniechęcić. Ja po nazwijmy to lekturze i wrażenia z tego komiksu jestem absolutnie przekonany, że czegoś takiego drugi raz nie kupię a już na pewno nie w pełnej cenie Dzień dobry, co tam masz? Ja mam komiks, który ukazał się nakładem Dark Horse'a ale możecie sobie też sprawić go e, na Comixology i tutaj jest wydany przez Evil Twin ponieważ Dark Horse wydał tylko edycję specjalną i taki pojedynczy zeszycik, który mam e, czyli Action Philosophers stworzone przez Freda Van Lentę i Rayana Don LaVeya. I jest to komiks przybliżający nam sylwetki różnych postaci związanych z filozofią. Czyli mamy tu na przykład Platona, który jest starożytno-greckim luczadorem, I bardzo często jest Plato Smash, co mnie strasznie, strasznie bawi. W tym zeszyciku akurat mamy Platona i Fryderyka Niczego, z czego komiks z Nietzsche jest moim zdaniem znacznie, znacznie bardziej... Eee, zabawny chociażby moment zespołu, w którym jest kilkukrotnie Fryderyk Niczej, wygląda jak Freddy Mercury i nazywałem się Desara Trustas. Eee, czy to jak, jak ktoś sobie później w latach 30. naciągnął jego eee, filozofię do swoich potrzeb, jest trumna z Niczem, która się po prostu kręci wokół siebie bo się tak mocno przewraca w grobie i wychodzi jako ubermęż i zaczyna się z innymi nawalać. Ten komiks przypomina mi bardzo, bardzo fajną serię książeczek, jaką była straszna historia. Czyli mamy bardzo dużo humoru, ale jednak w tym humorze mamy, mamy jakieś przesłanie. I tutaj przy Platonie i chociażby pomijając tam wiesz, rzeczy historyczne, jak poznaje Sokratesa, i jak Sokrates tam zostaje, zostaje otruty, mamy cały ten wymiar idealny i Platon sobie wyobraża takie cyferki, które puszczają latawce i piją herbatkę i mają piknik. Mamy jakąś właśnie taką prawdziwą wartość historyczną, czegoś możemy się dowiedzieć o tych postaciach, o filozofii, jaką, jaką przedstawiały. E, a to wszystko jest okraszone gigantyczną ilością humoru. E, tego ogólnie było 12 numerów. A proszę, cyfrowo jest 13. E, ale jest tego bardzo, e, bardzo dużo. E, moim ulubionym chyba jeśli chodzi o okładkę jest okładka e, numeru 6 z Karlem Marksem. Ponieważ jest wzorowana całkowicie na G.I. Joe. Wygląda strasznie, strasznie durnie. E, I... Możecie się czegoś dowiedzieć, bo jakby nic nie przekłamuje, nic nie dodaje, a jest okraszony naprawdę naprawdę świetnym humorem, bardzo absurdalnym w wielu momentach. Mm, śmiałem się wielokrotnie to jest komiks, do którego wracam. I którego też jakby mm, kilku moich znajomych po filozofii poleciłem im ten komiks. Myślę, że bawili się dobrze, uśmiali się. A jeszcze jak coś jest zabawne i niesie ze sobą jakąś naukę, to jeszcze lepiej. Także polecam. Dobra, ja, ja z kolei przejdę do e, dwóch komiksów, chociaż w zasadzie do jednego komiksu, ale to za, zaraz do tego nawiążę. E, skoro już wspomniałem o edycjach Turbo Super zarobistych Deluxe Zeszytów, to też warto wspomnieć o wersjach C Cebula Polska Maxim Maximus, czyli komiksy, które są za dolara, bądź nawet i mniej. I tra trafiły mi w ręce ostatnio dwa takie zeszyty Jeden się nazywa True Believers Absolute Carnage i Venom I jestem mega rozczarowany tym, że wydałem na to te 5 zł Natomiast drugi zeszycik To jest DC Year of the Villain Który kosztuje okładkowo 25 centów I Andrzeju, zagadka do ciebie Który z tych zeszytów Znaniem Diamond Comics nie jest komiksem? Uh, Venom A Pudło Otóż, okazuje się, że, villain, otóż okazuje, się, okazuje się, że Diamond Comics z jakiegoś powodu ma tak przestarzałe metody zliczania sprzedaży komiksów, bo oni podają te, te listy sprzedaży co miesiąc, że komiks, który kosztuje okładkowo mniej niż dolara, nie jest komiksem według nich. Ponieważ, I oni to kiedyś tłumaczyli na zasadzie takiej, że tak niska cena sprawia, że fałszuje to wyniki sprzedaży. Nie, nie widzę tutaj jakiegoś większego sensu, ale nie będę się, nie będę się spierał. Generalnie z tego co słyszałem, DC Year of the Villain, tak nieśmiało e, włodarze DC mówili, że coś około 800 tysięcy kopii poszło w Stanach, więc e, to by był zdecydowanie najlepiej sprzedający się komiks tego roku. W środku trzy krótkie historyjki, które wprowadzają do... Kolejnych wydarzeń, które będą miały miejsce w komiksach DC, ponieważ ja jestem mocno do tyłu Gdyż jestem na etapie kupowania polskich DC odrodzeń i to tylko niektórych To też nie do końca No na parę spoilerów się nadziałem, na przykład na to Uwaga, spoiler, uwaga, spoiler Że Lex Luthor, a to niespodzianka, znowu jest zły Kto by pomyślał, nie? Generalnie w tym zeszczyciu jest um, historia z, że, związana z Justice League, trochę z eventem L Lewiatan, coś tam jeszcze tutaj się pojawia. Generalnie um, są to wydarzenia, których w Polsce jeszcze nie było um, i... Um, Powiem tak, że nie czuję się po lekturze tego komiksu jakoś mocno zachęcony do tego, żeby, żeby sięgać dalej. E, na, natomiast na plus, zdecydowanie, rysunki Aleksa Maliwa, który odpowiada za jedną z tych trzech historii, które tutaj są. Natomiast jeśli chodzi o ten e, absolut kernik to to jest oszustwo totalne, ponieważ to jest po prostu przedruk. E, to jest przedruk. Venom Sinner Stakes All, numer 3, z 90. któregoś tam roku. I postać She Venom, bo to jest y, czysto teoretycznie zeszyt, w którym ta postać debiutowała, pojawia się tu na dwóch stronach. Dosłownie, na dwóch stronach. Y, plus na okładce, która jest tak idiotycznie kretyńsko zła, że aż, aż po prostu. Oczy mi Ciekawa mięśniówka. Tak, oczy mi krwawią, a w środku jest taka, taka scena, gdzie jest jeszcze gorzej, ale to, to już. Ym... No to są te turbo lata 90. i Andrzejowi właśnie oczy wypłynęły. Mam nadzieję, że będzie w stanie opowiedzieć o trzecim komiksie, który przygotował. I cię odwieźć. I mnie odwieźć. Natomiast no, no cóż, jeszcze sobie zamówiłem jeden to jest jeden komiks z tego True Believers, Absolute Carnage, coś tam, coś tam i już się trochę, już się boję tego, co dostanę w przyszłym miesiącu, więc generalnie no te, te tanie zeszyciki też trzeba uważać, co tam, co tam się trafi, bo naprawdę czasami jest koszmar i kosmos zarazem. No to w takim razie um, przechodzimy do mojego ostatniego zeszyciku i to jest, to jest to, co mówiłeś, że starsze, e, ponieważ jest to Superboy. 2011, wspaniały rocznik, e, z całą serią jest, znaczy cała seria ma kilka problemów. Na pewno problemem nie jest scenariusz, bo scenariusz jest super zrobiony, pisał go Jeff Lemire, za rysunki odpowiadał pie Pierre Gallo, albo Gajo. tak czy siak, e, ten komiks po raz kolejny udowodnił mi, że jestem idiotą i nie powinienem patrzeć tylko i wyłącznie na okładkę. Patrzysz na okładkę Superboya, myślisz sobie uhu, kozak. A później się okazuje, że to jest Rafael Albuquerque, który jest kozak, natomiast otwierasz środek i jest Eh? i szczerze? Co to, jest? Co to jest? Jak ostatnio sobie analizowałem te rysunki, które tutaj, które tutaj są, to byłoby o wiele lepiej, Gdyby Jamie Grant ich nie kolorował, bo są do dupy. Te, te gradienty, które zabiły komiks, mm -hmm. to się dowiedziałem, pytając, co zabiło komiks przy, przy Camandi, e, to, jest, to jest ciężka tragedia, bo są kadry, jak chociażby w tym miejscu, tak narysowane, jakby to e, pokolorowała pani Reed, to byłoby mega kozacko. Po prostu... Kolory niszczą cały ten komiks, i to jest do dupy. E, historia jest fajna, postacie są fajne. E, to, że Jeff Lemire, e, tak wielokrotnie wspominał, i co udowodnił Blackhammerem, kocha taką stylistykę, właśnie e, trochę lat 60., -tych, 70., -tych. E, już samą końcówką, gdzie mamy zapowiedzi całej serii, że wkrótce e, tam Unlikely Alias e, Allies, Boże, Unlikely Alias. The Very First Superboy, Kid Flash Race i tak dalej, i tak dalej. Jest, jest po prostu fajnie. Komiks też jest dobrą nostalgią, jak sobie, znaczy średnią nostalgią, bo to nie było aż tak dawno temu. Jak przeglądasz sobie reklamy i masz na przykład pokazane, że od twórców American Vampire i Losers pojawia się Batman Detective Comics, czyli najlepszy komiks z Batmanem, jaki Snyder w swoim życiu napisał, zilustrowany jeszcze przez Joka. Black Mirror. Le, le, le, A ja, tak, je, bo je, tego je, nie powiedziałem, tak, przepraszam. Jakby ktoś nie załapał. No. <grym> A w samym komiksie z superbojem tutaj w pierwszym numerze pojawia się Parasite. Okładki są piękne, historia jest fajna, kolory A, są tragiczne. okładki są piękne? Te, które... Dobra, część okładek jest piękna. I to Wie, większość. Wielokrotnie wspominałeś o słynnej stopie. To tam... jest straszne gówno. I nawet to puściliśmy na Facebooku. E, są chyba przez całą serię Są trzy okładki, które są do dupy e, I tą serię mi zamknął ten New 52 Flashpoint mi zamknął tą serię Drań To, to, to była jedna z fajniejszych rzeczy w DC Która się wtedy ukazywała moim zdaniem e, Jeśli macie okazję to sobie sprawdźcie A po New, po new 52 Superboy. Nie ma, nie ma o czym gadać, natomiast e, ostatni zeszyt, o którym ja chcę dzisiaj powiedzieć, czyli znowu nie do końca zeszyt, ponieważ jest to Lazarus Ryzen, to e, zeszyt drugi e, ukazał się on dosłownie parę dni temu w stosunku do momentu w którym nagrywamy i Lazarus Ryzen, który, którego cena układkowa to jest 8 dolarów, ma 72 strony, z czego 40 parę stron komiksu i dodatki, doda, dodatki, dodatki do których zaraz przejdę e, zeszyt jak to zeszycik ma gustowny, fajny grzbiecik i w ogóle e, mm, Problemem tutaj jest chyba tylko to, że Greg Ruka i Michael Lark, którzy obiecywali, że ta rzecz będzie się ukazywać przez co 3 miesiące, czyli będzie kwartalnikiem, no chyba nie do końca się połapali, że 3 miesiące, a 4 miesiące to jest pewna różnica. Pierwszy zeszedł ukazał się w marcu, drugi teraz w lipcu, kolejny jest zapowiedziany na listopad, więc regularność jest tutaj ni niestety nie utrzymana, ale powiem tak, to co się dzieje w komiksie, to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka się w ogóle w Lazarusie ukazała, a ta, ja tą serię uwielbiam i wielbię i y, każdy tom naprawdę mi się bardzo, bardzo podobał, ale Ryzen, zwłaszcza właśnie ten najno, ta najnowsza odsłona jest mega kozacka i tutaj jest dużo zmienia w stosunku do, do tego, co już, w, już wiedzieliśmy o tym, tym świecie, a kolejny zeszyt zapowiada się jeszcze lepiej. Natomiast warto wspomnieć o tym, co jest oprócz komiksów w tym takim właśnie... B, b, Mocno powiększonym e, zeszycie, ponieważ po zakończeniu historii rysowanej, dostajemy drugi raz z rzędu e, krótkie opowiadanie, które jest osadzone w świecie Lazarusa, i ono tutaj widzę, ma 2, 4, 6, 8 stron. W poprzednim, w, po, w poprzednim zeszycie też tak było. Następnie mamy to, co ja absolutnie uwielbiam w Lazarusie, czyli fałszywe reklamy ze świata, ze świata które, kty, który wykreowali twórcy. Są takie dwie w tym, w tym komiksie. Następnie mamy jedną, jedną stronę, a nie, przepraszam, dwie strony dodatku do gry RPG, która wprowadza nowy scenariusz, jakieś nowe postacie z nowymi statystykami i tak dalej. I potem przechodzimy do sekcji z listami, która zajmuje raptem 5 stron, ale ta sekcja z listami to nie jest list odpowiedź, list odpowiedź, tylko mamy tak, powiedzmy jakieś trzy listy, jest dodatek pod tytułem co aktualnie autorzy słuchają, później na końcu jest filozoficzne, są jakieś filozoficzne przemyślenia Grega w tym numerze na przykład mamy o tym dlaczego przestał korzystać z mediów społecznościowych i ogólnie dlaczego, dlaczego namawia do tego jest też kod QR do takiej specjalnej strony właśnie skierowanej dla, dla fanów Lazarusa, to się nazywa Lazarus Discord server. Ten Discord to jest jakiś właśnie komunikator. Taki komunikator, i tam, tam właśnie można dużo rzeczy znaleźć. Też się skontaktować też z twórcami. No i na samym końcu mamy plakat propagandowy. Też z tych takich fałszywych, i to jest też me, mega, mega kozak. Generalnie przejście na ten, nowy, na ten nowy format Lazarusa, ja oceniam jak najbardziej pozytywnie, gdyby oczywiście ukazywał się co 3 miesiące, a nie co 4, to, to, to, to by już w ogóle było super, bo jednak Ruka jest tutaj uwolniony od tego obowiązku robienia 22-stronnicowych scenariuszów i tniemy, tylko tutaj no, no, no jest to fajnie, fajnie napisane, fajnie narysowane, ten świat jest jeszcze lepiej rozwinięty niż, niż w poprzednich zeszycikach ja absolutnie Kocham tą serię i czekam, czekam już na listopad na zakończenie pierwszego story arku w tym nowym formacie. I jeżeli lubicie Lazarusa i niekoniecznie jesteście fanami tego co się dzieje w wydawnictwie Taurus, to myślę, że spokojnie te wydania oryginalne też można sobie sięgnąć. I co? Na, na dziś to by było wszystko. Na następny raz sobie obiecuję już, że przygotuję jakieś normalne zeszyciki, a nie takie ja w... Następny raz w sumie wierzę, czy moglibyśmy pogadać, bo oczywiście od was zależy, czy wolna amerykanka będzie się, się ukazywać, czy mhm. chcecie tego słuchać, e, natomiast jeśli tak, to w przyszłym... Wyczuwam Grendela. A nie, okay. e, dlatego że m, wczoraj albo przedwczoraj minęło dokładnie 60 lat od debiutu Hala Jordana. I wydaje mi się, że moglibyśmy coś więcej o jakichś seriach z latarniami powiedzieć. Okej, okay, jak najbardziej. No to dajcie znać, jesteśmy jak zawsze w kontakcie, czytamy, odpowiadamy i tak dalej, i tak dalej. I do usłyszenia. Cześć.